Marka Hattat polskim rolnikom nie jest za bardzo znana, choć właściwie powinna, dlatego że produkty tej firmy znamy i używamy przede wszystkim. Moim rozmówcą jest pan Andrzej Uchacz, przedstawiciel w Polsce firmy LAKKOS, czyli gilera traktorów tej marki. Skąd polski rolnik ma znać Hattata? Są przynajmniej dwa powody, dla których polski rolnik powinien dobrze kojarzyć markę Hattat mimo że słowo Hattat jest dla niego obce. Pierwszym takim powodem jest długoletnia współpraca pomiędzy Ursusem, Polmotem i Hattatem, który od gdzieś roku 2008 był zaopatrywany w części tureckie z Hattata do Ursusów. Natomiast przez kilka lat również Hattat dostarczał, sprzedawał gotowe traktory do Ursusa, który sprzedawał sprzedawały pod swoim własnym logo. Także na polskich polach pracuje kilka tysięcy Hattatów pod marką Ursusa. No właśnie, tak. Patrząc na te ciągniki, widzę, że to raczej jest taki przedział od około pewnie 60 do może 100 z groszami koni po gabarytach sądząc. Jakie modele są dostępne? W tej chwili Hattat proponuje kilka serii ciągników. Serię B którą oni nazywają serią dla sadowników, która ma trzy ciągniki o mocach od 60 do 76 koni. Drugą serią jest seria C, o podobnych mocach, trochę innej konstrukcji. Serią najbardziej taką flagową w tej chwili firmy Hattat jest najnowsza seria, którą nazywamy serią T, gdzie moce Przegląd mocy jest od 75 koni do 110. Są to ciągniki mechaniczne, czy mają jakąś automatykę komputer? Nie, to są ciągniki nieobciążone problemami związanymi z komputeryzacją. Oczywiście y, część operacji jest już w systemie y, elektronicznym, ale podstawowe elementy są w dalszym ciągu Mechaniczny. Czyli skrzynia biegów normalnie, mechaniczna tak. zmieniamy tak, jak się wszyscy przyzwyczailiśmy do tego. Tak, aczkolwiek są już pewne modyfikacje i chyba kolejne modele, które będą wychodzić, to już będą jednak w tej wersji nowoczesnej. Natomiast w tej chwili jesteśmy jak gdyby w pół drogi. Niektóre elementy skrzyni biegów czy układu napędowego są już... Yy, yy, usprawnione z dodaniem elektroniki, natomiast jeszcze nie jesteśmy, że tak powiem, w pełni skomputeryzowani. Który z tych ciągników, które macie Państwo lub które prezentujecie tutaj, Pana zdaniem zasługiwałby na największą uwagę ze strony przeciętnego czy średniego rolnika? Mam na myśli tutaj rolnika, który gospodaruje na około 20-30 góra 50 hektarach. Który z tych modeli wyróżniałby się szczególnie jakoś in plus? W zasadzie jeżeli chodzi o, o, o zalety techniczne, to praktycznie biorąc wszystkie ciągniki z tych serii, które wymieniłem, mogą być polecane. Wszystko zależy od tego, jakie są konkretne potrzeby rolnika. No wiemy, że ten przedział mocy powiedzmy od, od 60 do, do 80 koni jest to ten, który zajmuje największy segment rynku. I w tym segmencie no, proponujemy w zasadzie wszystkie modele, czyli z każdej serii mamy właśnie ciągniki, które praktycznie biorąc plasują się w tym najbardziej popularnym zakresie mocy silników.